Reklama. Kwadrans, bez muzyki. Wierni Kościoła Prawosławnego w Polsce obchodzą dzisiaj drugi dzień Wielkanocy. Czasami wszyscy chrześcijanie obrządku wschodniego i zachodniego świętują zmartwychwstanie pańskie razem, a czasami dzieli je nawet kilka tygodni. Prawosławna Wielkanoc wyliczana jest bowiem na podstawie trzech głównych warunków ustalonych na Soborze Nicejskim w 325 roku i może odbyć się dopiero po pierwszej wiosennej pełni księżyca, czyli po 21 marca i koniecznie po zakończeniu pasy Żydowskiej. W dzisiejszym reportażu sprawdzimy, co Polacy wiedzą o swoich sąsiadach modlących się pod kopułami cerkwi, o odmienności polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego w Polsce, opowiedzą wierni i ksiądz warszawskiej parafii Haja Sofia. Na... Opowieść o polskim prawosławiu, które od wieków wpisuje się w krajobraz naszej kultury zapraszają Juri Lichtanowicz i Jolanta Śmiałowska, dziennikarze Polskiego Radia dla Zagranicy. Rok w rok miliony chrześcijan w Polsce obchodzą Wielkanoc, ale nie zawsze wszyscy jednocześnie. W tym roku, tydzień po katolikach, Wielkanoc obchodzą wierni Kościoła prawosławnego. Chrystus, ospieszy, zbyt, zbyt, zbyt, zbyt, Boga, wiesz, bąd, Prawosławie jest drugą pod względem liczebności grupą wyznaniową w Polsce. Według danych GUS, Kościół prawosławny liczył w 2020 roku ponad pół miliona wiernych. Co Polacy wiedzą na temat prawosławia? Swoimi opiniami podzielili się pani Elżbieta, pan Tomasz i pani Karolina. Niewiele wiem. Nie mam nikogo ze znajomych. Nie, nie, nie, nie, mam, nie mam. I dlatego też niewiele wiem. Wiem, że w Polsce są nie tylko katolicy. Są prawosławni. Mało wiem. Byłem raz w cerkwi. Z prawosławiem w Polsce zatknęłam się pod koniec lat 90., kiedy po raz pierwszy pojechałam na Podlasie. I to, co mnie uderzyło, to to, że jest tam no, w tym krajobrazie podlaskim jest bardzo dużo cerkwi, cerkiewek. Dużo podróżowałam po Mazurach i po tej ścianie wschodniej. Nie pamiętam, w jakiej cerkwi byłam, ale zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Posłuchajmy teraz co sami prawosławni mówią o sobie. Pan Jacek, którego spotkaliśmy w cerkwi Hagia Sofia w Warszawie. Jestem prawosławny od no, 10 lat powiedzmy. Chodziłem przedtem do Kościoła Katolickiego, ale zauważyłem od pewnego czasu, szczególnie od czasów katastrofy smoleńskiej, że Kościół Katolicki zaczął się zajmować bardziej polityką niż wiarą, a ja uchodzę do w cerkwi, po sprawach wiary, a nie w sprawach polityki. Każdy ma prawo wyznawać to, co chce. Byle był porządnym człowiekiem, to się przede wszystkim liczy, no bo można być bardzo bieżącym, głęboko, a być łobuzem równolegle. Pani Ala pochodzi z Podlasia, regionu Polski, gdzie najliczniej zamieszkują prawosławni. Po wyjeździe do Warszawy chciała pozostać w macierzystej wieży i szukała wspólnoty podobnych do siebie. Przyjechałam na studia i zdecydowałam się potem zostać w Warszawie. Zdecydowałam się osiąść, założyć rodzinę, urodzić dzieci i właściwie nie widziałam innej drogi, jak po prostu kontynuacja tego, jak wychowywałam się i żyłam w Hajnówce, czyli na Podlasiu, czyli wokół cerkwi. Każde z nas szukało człowieka, którego zna tych klimatów, które znamy. Próbowaliśmy je odtwarzać tutaj w Warszawie. Pan Tomasz... Choć nie należy do prawosławnego kościoła, ale sporo wie na ten temat. Ja mam również więź z prawosławiem taką, że nie tylko mam wielu znajomych, przyjaciół prawosławnych, ale też jestem ojcem chrzestnym dziewczynki, która jest prawosławna, więc uczestniczyłem w obrzędzie chrztu. Sam będąc katolikiem często miałem do czynienia z prawosławiem, często byłem w cerkwiach. W odróżnieniu od takich państw jak Białoruś, Serbia czy Ukraina, gdzie prawosławie jest religią większościową, w społeczeństwie polskim prawosławie postrzegane jest jako religia mniejszościowa. Przypomina proboszcz warszawskiej parafii Hagia Sofia, ksiądz Adam Siemieniuk. My w Polsce jesteśmy mniejszościową cerkwią, stanowiącą tam 1%, może teraz 2-3%. Kościół prawosławny w Polsce to jeden z głównych kościołów w naszym kraju. Co prawda ponad 90% ludzi w Polsce oficjalnie deklaruje się jako katolicy. Natomiast mamy, zwłaszcza na Podlasiu, taką dużą, zwartą mniejszość prawosławną. Relacje z prawosławną mniejszością w Polsce są poprawne. O czym świadczą dane sondażu Global Religion 2023. 80% badanych Polaków zgadza się ze stwierdzeniem zupełnie nie przeszkadza mi przybywanie w towarzystwie osób o innych przekonaniach religijnych niż moje własne. Aczkolwiek... Można spotkać sporo stereotypów. Prawosławie kojarzy się głównie z pięknym śpiewem churalnym, ikonami, specyficznym kalendarzem oraz z żonatymi duchownymi. Mojej mamy koleżanka była wyznania prawosławnego i jako małe dziecko byłem w cerkwi na Woli. Pamiętam zapach, szczególnie palących się świec i jeszcze inny był zapach, możliwe, że to był zapach kadzidła i utkwiło mi pamięci śpiew, Podobało mi się to bardzo, inaczej niż w kościele katolickim. Niesamowite są śpiewy tych księży. Podoba mi się ten głos, naprawdę, to niesamowicie brzmi. Zrobiło to na mnie duże wrażenie, szczególnie wystrój cerkwi wewnątrz. Znałam tylko kościoły katolickie, a cerkwie zupełnie inaczej wyglądają wewnątrz. No Jest ikonostas przede wszystkim. To, że nie było ławek, tylko się stało. To, że liturgia tak długo trwała. Miałam możliwość uczestniczenia w obrzędach wielkanocnych na Ukrainie. Też to było przeżycie takie dosyć, dosyć mocne. Te całonocne śpiewy, zapach tych świec, kadzidła, półmrok, taka gra światła bardzo mocno oddziaływała na zmysły. No i muszę powiedzieć, że po prostu popadłam w taki letarg trochę i to było bardzo takie duchowe doznanie. Obchodzą w innym terminie święta, 6 stycznia i to jest Dzień Trzech Króli i to jest ich Wigilia. Kojarzą mi się zawsze brodaci panowie, księża z brodami, bo u nas w katolicyzmie jest zupełnie inaczej. Można mieć brodę, ale nie, nie, a tam trzeba pewnie mieć brodę. Z badań socjologicznych wynika, że Polacy w większości osobiście nie znają wyznawców innych religii. Prawosławie postrzegają jako chrześcijańską tradycję, choć w dużej mierze pozostaje ono dla nich czymś egzotycznym, kojarzonym ze wschodem. Bardzo takim ciekawym stereotypem jest to, że prawosławie w Polsce jest pozostałością po zaborach. Po Imperium Rosyjskim zawsze wierni Kościoła Prawosławnego Wschodniego zamieszkiwali terytorium Polski. Prawosławie czy Rządek Wschodni pojawił się na ziemiach polskich razem z misją Cyryla i Metodego. Prawosławie dla Polaków Katolików to jest ta religia, która przyszła ze wschodu, a tak wcale nie jest, bo polskie prawosławie istnieje już od 100 lat oficjalnie, a nieoficjalnie dużo, dużo, dużo dłużej, ale niestety prawosławni Polacy są identyfikowani no, niestety z Rosją, a to nieprawda, bo istnieje polska autokefaliczna cerkiew prawosławna, która jest odrębna. Ja osobiście nie lubię, kiedy mnie się utożsamia z rosyjską cerkwią. Ja jestem Polką i źle myślą, że, że jeżeli mają do czynienia z, z prawosławną osobą w Polsce, to ona musi mieć jakieś powiązania, jakieś korzenie, jakieś wpływy rosyjskie. Wcale nie. Polska zawsze miała bardzo wielowyznaniową i wieloetniczną tożsamość. I na wschodzie właśnie dominowało to prawosławie, więc prawosławie od zawsze, od setek lat było w Polsce, więc stanowi jedną z takich właśnie starych wiar, które tutaj w Polsce istniały i współtworzy tutaj polską tożsamość. Kościół prawosławny wyróżnia się jeszcze tym, że nie ma w nim obowiązkowego celibatu. No są pewne jakieś tam różnice. Duchowieństwo jest żonate, białe, te które jest na parafiach, tak zwane. W prawosławiu duchowni mogą być albo żonatymi duchownymi, albo mogą być mnichami. Ale w większości no, na parafiach miejskich, wiejskich zazwyczaj duchowni są żonaci. Żonę prawosławnego duchownego nazywają matuszką. I ona też ma swoją rolę w kościele prawosławnym, opowiada matuszka Daria. Ogólnie jesteśmy taką normalną rodziną. Nasze życie jako męża i żony i rodzinę, ponieważ mamy dzieci, wygląda zupełnie tak samo jak każdej innej rodziny. Mamy swoje własne problemy, mamy kłótnie, mamy zgody małżeńskie, mamy problemy wychowawcze z dziećmi, więc musimy się z nimi zmagać. Jeśli chodzi o samą cerkiew, jest to też praca z ludźmi, bo cerkiew stanowią ludzie, jest, są to parafianie. Pracujemy... Właściwie w tym samym celu, tak? Chwalimy Boga, no i chcemy, aby nasze wysiłki sprawiły, że ludziom tutaj będzie dobrze w tej cerkwi. Księża mają rodziny i jestem przekonany, że lepiej gdyby celibat także nie istniał w kościele katolickim, bo dzięki temu inaczej tacy księża funkcjonują, bo wiedzą jak wygląda rodzina, jak wychowywanie dzieci, co to znaczy miłość prawosławie budzi zainteresowanie wśród Polaków, wielu chętnie by weszło do cerkwi, ale powstrzymuje ich niepewność co do zachowania w prawosławnej świątyni. Ksiądz Adam Siemieniuk podpowiada. Wystarczy, że się będzie zachowywać z szacunkiem do miejsca modlitwy. Wydaje mi się, że należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę, że my cały czas się posługujemy językiem cerkiewno -słowiańskim, liturgicznie. Chociaż są cerkwie, w których jest używany język polski, pielęgnujemy go, bo... Język cerkiewnosłowiański jest matką wszystkich języków słowiańskich. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no, akurat w naszej tradycji nie ma ławek. Są dla osób, które nie dadzą rady stać, tylko są jakieś krzesełka czy też ławeczki. U nas nabożeństwo się odbywa na stojąco. Normalną radą będzie to, że ktoś będzie się zachowywał godnie i z szacunkiem do miejsca modlitwy, gdzie ludzie przychodzą po to, żeby odsunąć wszystkie troski dnia codziennego i, i poświęcić tą godzinkę, półtorej na to, żeby się pomodlić. Parafianka Barbara opowiada o rytuałach prawosławnych wiernych w cerkwi. Zanim wejdziemy, zanim otworzymy drzwi, to robimy znak krzyża. Żegnając się, wchodzimy właśnie do środka i podchodzimy w pierwszych krokach najczęściej do ikony leżącej na środku cerkwi. Po ucałowaniu ikony, po przeżegnaniu się Najczęściej idziemy do miejsca, gdzie są sprzedawane świece, kupujemy świece. Bardzo często to jest kilka świec, bo każdą świecę stawiamy w czyjejś intencji. Za zdrowie osób bliskich, za powodzenia. Odwiedzający cerkiew również mogą postawić świeczkę w intencji swoich bliskich. Świeczka no, jest to swego rodzaju ofiara. My zazwyczaj jak się modlimy, no to... Ogień, ten płomień daje nam takie ciepło i swego rodzaju nastrój, powiedzielibyśmy, modlitewny. Stawiamy, modląc się o naszych bliskich, stawiamy świece też za zmarłych. Poproszę dwie świeczki. Cztery. A cztery droższe? Potem już nie. A, dobrze. To nie będą te. Tutaj człowiek jak wchodzi, no to jest bardziej uduchowiony, bo ogląda różne wizje z Biblii widzi podstawowe rzeczy z Nowego Testamentu na z Starego Testamentu może się od razu uduchowić, jak na to patrzy. Od dzieciństwa pamiętam, że ta mnogość postaci, które były i na ikonach, i na ścianach, we freskach, ja przeżywałam te światy właśnie namalowane. Zawsze to było dla mnie jakieś takie właśnie żywe te obrazy. Przez to, że świece są z wosku naturalnego pszczelego, ten zapach jest dla mnie bardzo ważny i taki właśnie tożsame z cerkwią. Chyba najważniejszym zmysłem to jest muzyka, bo całe nabożeństwo jest śpiewane. Polski autokefaliczny kościół prawosławny w 2024 roku świętował stulecie uzyskania autokefalii. Autokefaliczne z języka greckiego znaczy autos – sam, kefale – głowa, czyli całkowita samodzielność. Polska cerkiew jest jednym z piętnastu niezależnych od siebie prawosławnych kościołów w świecie. Podobnie do kościoła katolickiego polskie prawosławie też ma swoją duchową stolicę nazywaną prawosławną Częstochową. Jest to Święta Góra Grabarka, będąca celem licznych pielgrzymek. Z tego miejsca można zacząć znajomość z prawosławiem, jak również i z pobliskiej cerkwi. W reportażu o Prawosławiu w Polsce wystąpili wierni Kościoła Prawosławnego pani Ala, pani Barbara, pan Jacek oraz proboszcz warszawskiej parafii Haja Sofia, ksiądz Adam Siemieniuk i jego żona Matuszka Daria Siemieniuk, a także uczestnicy sądy ulicznej. Usłyszeli też państwo śpiew chóru cerkwi Haja Sofia w Warszawie. 19 minut po 11.00. Katarzyna First-Wojtkowska nadal nasz program realizuje i przed mikrofonem Klaudia Baranowska. Wracamy do muzyki i wracamy do świata włoskiego baroku, od którego rozpoczął się dzisiejszy kanon dwójki. A teraz ostatnia jego część i muzyka, która wybrzmi szczególnie, no bo to drugi dzień świąt Wielkanocnych Kościoła Prawosławnego, o którym była mowa przed chwilą. I właśnie w tym kontekście hymn radości i światła, który usłyszymy, może nabrać dodatkowego znaczenia. A posłuchamy glorii Antonia Vivaldiego, i pozycja. 589 to jedno z najbardziej znanych. Dzieł sakralnych włoskiego kompozytora. Powstał najprawdopodobniej około 1715 roku w czasie jego działalności w weneckim Ospedale de la Pietà. To kompozycja niezwykle barwna, pełna kontrastów, kolorów, złożona z kilkunastu krótkich części, które układają się w spójną, dramaturgiczną całość. Vivaldi zestawia tu pełne blasku fragmenty churalne z bardziej kameralnymi. Ariami, budując napięcie poprzez zmienność nastrojów, właśnie od radości i świetlistości przez energię taneczną niemal aż po momenty głębokiego skupienia i kontemplacji. To także muzyka bardzo teatralna w swym brzmieniu, mimo sakralnego charakteru z wyraźnie y, zarysowanym rytmem, dramaturgią, które zdradzają operowe doświadczenia kompozytora, tego ukryć się nie da, proponuję Państwu szczególną interpretację, wspaniałą. To jedna z najbardziej olśniewających nagrań tego dzieła, jakie znam. The Monteverdi Choir i English Baroque Soloist pod dyrekcją Johna Eliota Gardinera w partiach solowych członkowie zespołu Monte Verdi Choir Gillian Keith Sopran Lucy Ballard Mezzo Sopran Elinor Carter Alt Margaret Cameron Alt. Ich głosy wpisują się w zespołową, bardzo zrównoważoną koncepcję tego wykonania, bez jakiegoś takiego szczególnego podziału na gwiazdy i pozostałą część zespołu. To raczej część większej wspólnej narracji. Nie. Zwykłą siłę ma ta muzyka i to wykonanie. Gloria Antonia Vivaldi, Gouria pozycja 589. The Monteverdi Choir, the English Baroque Soloist, pod dyrekcją Johna Eliota Gardinera. Wyjątkowa interpretacja mistrzów wykonawstwa historycznego. Nagranie zarejestrowane pod koniec lat 90. wydane w 2001 roku. No, należy dziś do kanonu, ale to co w nim naprawdę Zwraca uwagę to sposób prowadzenia całej dramaturgii, piękno brzmienia głosów, chóru. Nie ma tu ciężaru ani patosu. Gardiner po prostu prowadzi to dzieło z dużą swobodą, ale i dyscypliną. No to mistrz nad mistrzami teraz. Po rozstaniu ze swoimi Monteverdi Choir i English Baroque Soloist założył The Constellation Choir i Orkiestrę i to z nimi kontynuuje przemierzanie świata muzyki, świata muzyki dawnej, no ale nie tylko. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania ponownie dziś zabrzmi muzyka Jana Sebastiana Bacha. Tym razem będzie to finał czwartego koncertu brandenburskiego g -dur. U Schmidera pozycja 1049, również pod dyrekcją Johna Eliota Gardinera. I także żegnam się z Państwem na dziś. Zapraszam na kanon dwójki jutro po dziewiątej. Klaudia Baranowska, miłego dnia i do usłyszenia. We'll Przypadki słowa przedstawia Iwona Smolka. Radosław Kobierski swój tom zatytułował Człowiek ma cienkie ściany. Poeta urodzony w roku 1971 jest autorem siedmiu tomów poezji, tomów opowiadań i dwóch powieści. Patrzy uważnie, szczegóły są ważne, ważne są rzeczy, a nade wszystko człowiek. Zobaczony w pejzażu miasta Pragnie uchwycić w jednym zdjęciu W jednym kadrze to, co jeszcze jest Tuż przed nieuniknioną katastrofą Rzecz o trwałości Pamiętam doskonale etap planowania Żłudne godziny spędzone nad projektem Nieraz nocami przy słabym świetle Kolejny etap Adaptacja do szkód górniczych. Solidne zbrojenie, mocniejszy beton, wiązary, wieniec. Lata budowy, umawianie terminów, umowy z firmami, urzędowa biurokracja. Prawdziwy mężczyzna. Choć raz musi być logistą. A jednak dwa metry kwadratowe tynku, które położył Jerzyk latem w jedno przedpołudnie, po czym otworzył piwo, włączył lato z radiem, oddał się drzemce, zapalił. Uderzają mnie z nieodpartą realnością. Fizyczny kształt nadany kielnią i pacą. Charakter, faktura, kolor są tak wymierne. To jest jakiś konkret, myślę. Dowód istnienia. Świadectwo harmonii między znojem a odpuszczeniem. Stare sny, stare życia. Zobaczyłem nic. Miasto wyprowadziło się. Zostały tylko domy, fasady domów, fotony dawnego życia, śmieci. Widziałem ciemną ścianę lasu na horyzoncie. I błądzące po nim światło. Tafle jeziora ciężką jak ołów. Była zimna. Pamiętała lód, ciszę lodu. Córka zapytała mnie, czy jesteśmy sami. Odpowiedziałem, że nie jesteśmy. Są jeszcze zwierzęta, które nas obserwują. Właśnie teraz? Tak, teraz. Czy oczy martwej ryby coś widzą? Wskazała na białe mięso karpia dryfujące na powierzchni jeziora. Chcę powiedzieć przyszłość, ale mówię, nie wiem. Chorzów. Grawitacje. Dwie kobiety w podeszłym wieku na rynku. Pod parasolem w kolorze ekry, Zawsze jest ktoś, kto mówi bezustannie oraz ktoś, kto musi słuchać. Mężczyzna bliżej w zniszczonej Panamie i czerwonych butach sportowych dopija piwo i rzuca niedopałek na chodnik. Chociaż popielniczka leży na wyciągnięcie ręki. Może rzecz w tym, że jest zbyt czysta. W życiu powinno być coś nietknięte. Chłopiec w szkolnym uniformie fotografuje swoją twarz na tle neonu kaskada bistro-kafe i wysyła w świat pełen fotografii twarzy. Niewidoma dziewczyna w dredach wchodzi między krzesła i fotele z ratanu. Celowo właśnie uczy się pracować z laską. Na końcu labiryntu koniec nici. Trzyma wzruszona opiekunka, klaszcze. Bezpański rower w kolorze Blueberry Light Stoisko z przecenioną książką Wazonik z gasnącym kwiatem Mój smartfon z otwartą aplikacją Chwilowe zagęszczenie materii Wiersze Radosława Kobierskiego Z Człowiek ma cienkie ściany Czytał Łukasz Lewandowski. Jutro ciąg dalszy. Zapraszam, Iwona Smolka.